Rozmowy w deszczu. Przy mikrofonie Mauryce Hawranek. Moim gościem jest Kamil Konarczak. Dzisiaj będziemy rozmawiali o żywności genetycznie modyfikowanej i organizmach genetycznie modyfikowanych. Myślę, że na początek warto byłoby w ogóle powiedzieć, czym jest GMO i czym różni się od upraw organicznych. No cóż, przede wszystkim tym, że GMO ma zmieniony genom w sposób taki, jak sobie inżynierowie zaplanowali, czyli to, co powstało, nie powstało w wyniku naturalnych metod mutacji i krzyżowania, a powstało w laboratorium, w którym krzyżuje się organizmy w sposób celowy, takie, które normalnie się nigdy nie krzyżują. A w jaki sposób oni to robią? Metod jest wiele. Najpierw, takie, które były wcześniej stosowane, to po prostu cięto specjalnymi narzędziami DNA i wklejano jak gdyby do komórki, do zarodka, jakim jest nasiona i potem ono rosło i patrzono, co z tego wyjdzie. W tej chwili robi się to metodami przemysłowymi i moim zdaniem to jest główna przyczyna problemu. Na czym polega problem? W laboratorium można DNA począć Stosunkowo precyzyjnie, czyli jeżeli chcemy wstawić jakiś kawałek nowego DNA od na przykład jakiegoś grzyba czy, czy zwierzęcia do naszej roślinki, to możemy go wyciąć i precyzyjnie umieścić w miejscu, o, które nas interesuje. Jak Co się dzieje rozumiem w komórce czy w DNA? Czy jak to wygląda? Ja tam... W środku komórki zarodka tak naprawdę, czyli w naszym przypadku nasiona, jeżeli chodzi o rośliny. Jeżeli chodzi o zwierzęta, no to wiadomo, że robi się to w żarodku, na przykład w, jaje. w jaju. Zapadnie się i, i takie malutkie jajorybki rybki. W środek, w komórki. Jeszcze no i powstaje jajo. taka hybryda, tak? I powstaje hybryda, tak. I mhm. patrzy się, co z tego wyrośnie. Albo Czyli na to... przykład pomarańcza w kolorze niebieskim, albo na przykład truskawki, które smakują jak jabłka, tak? Dokładnie na przykład... Tak. E... Jakie są generalnie zalety genetycznie modyfikowanych organizmów z punktu widzenia rolników? Z punktu widzenia rolników? Przede wszystkim jest to możliwość lepszej kontroli nad szkodnikami, czyli chwastami i zwierzętami, bo na początku stwierdzono, że najlepiej jest zabezpieczyć rośliny przed pestycydami, czy speklicydami, które sami stosujemy. I w jaki sposób oni to zabezpieczają? Znaleźli w organizmach, które naturalnie są odporne na te opryski, czy tam związki chemiczne, znaleźli, który gen w tych zwierzętach, czy też roślinach powoduje tą odporność, wyselekcjonowano je i po prostu wszczepiono w rośliny. Hmm. Tak, no, przykład... Czy są jeszcze jakieś inne na przykład korzyści, oprócz oczywiście tego, że Organizmy genetycznie modyfikowane mają odporność na szkodniki. Jakieś ekonomiczne może albo inne, nie wiem. Tak, ekonomiczne są. To w przypadku odporności to jest taka główna, można znaczy najwięcej tego typu roślin są, ale są też modyfikacje polegające na tym, że rośnie tej rośliny więcej. Ma ona smak taki jak nam, o jaki nam chodzi, więc to jest też atrybut potem ekonomiczny. No, możemy sprzedać smaczniejsze jabłko, słodsze jabłko czy też ładniejszego pomidora. Mhm. Więc zdecydowanie te rośliny no, przy takich naszych obecnie normach bardziej estetycznych mają wartość. A jakie są w takim razie wady? Z punktu widzenia też plantatorów i rolników. Bo Jak są zalety, to, to muszą być też wady, prawda? Tak. O wadach mniej troszeczkę wiemy. Ostatnio wyszło dopiero tak naprawdę jakie z tego wynikają wada. Nie? Na przykład w Indiach parę tysięcy osób popełniło samobójstwa, bo zapomniano powiedzieć tym plantatorom, że te rośliny wymagają prawie dwa razy więcej wody, żeby móc e, przeżyć. A jak jest z wodą w Indiach? Brakuje, szczególnie właśnie w tym roku. No, ostatnie lata z powodu lekkich zmian klimatycznych. Wody jest coraz mniej i mają problemy nawet z nawodnieniem pól, które, na których uprawiają rośliny od wielu, wielu lat, które są hmm. przystosowane do tamtych warunków. W momencie, kiedy zastosowali stosowali rośliny, w którym no, wymagają dużo większej troszki, niestety on po prostu nawet nie wzeszł. A jak to wygląda pod kątem ekonomicznym? Czy ziarno modyfikowane genetycznie jest tańsze, a może wręcz przeciwnie jest droższe od organicznego? Niestety nie. Ziarno jest drogie i tak naprawdę rachunek ekonomiczny dla samego plantatora za bardzo nie wychodzi na klucz. Wynika to z kilku rzeczy. Najpierw trzeba takie ziarno kupić. To jest koszt pierwszy i płaci się po prostu producentowi. Mhm. Żeby te ziarno dało odpowiednie efekty, musi być hodowane zgodnie z instrukcją, którą daje sprzedawca. A jeżeli nie będzie hodował zgodnie z instrukcją, to co nie odbierze tego ziarna? Nie, to w przypadku, kiedy coś będzie nie tak, traci gwarancję, po prostu. Nie, ma, nie może w żaden sposób y, ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli nie wyda na przykład klony. Tak, tak było właśnie winda. Aha, czyli Zbierze po prostu nie, nie, uprzedzili, nie uprzedzili, że trzeba więcej wody i mieli tutaj żeby y, umyć ręce od odpowiedzialności, tak? tak? nie była to wada ziarna, tylko według przepisów, takiej umowy, była to wada no bo oni nie nawodnili tyle, ile potrzeba. Dalsze koszty są na przykład opryszków. Trzeba robić konkretne opryszki z konkretnym, konkretnymi środkami. No Ale przed chwilą mówiliśmy, że te organizmy są przecież odporne na e, owady, prawda? Miały nie, przecież... są odporne na chemię, Aha. która zabija tamte owady i... E... Aha, czyli chodzi o to, że tak, ziarno e, e, wzrasta w kiełki, prawda? Z tego mamy jakieś tak. zboże. I musimy to zboże obsiać, przepraszam, spryskać jakimiś chemikaliami, żeby te rośliny nie wchłaniały tych, tych, tych chemikaliów, a żeby owady prawda, umarły, tak o to chodzi? Prawie tak. Popełniłeś jeden błąd, a mianowicie hmm? te rośliny również wchłaniają tą chemię. One nie są, nie to, że ona nie wnika w nie, tylko one są w stanie przeżyć, mimo że ona w nich jest. To jest Aha. kolejna wada, ponieważ ta chemia potem przedostaje się oczywiście do organizmu. Nie da się jej spłukać? No nie bardzo. Bo jak mam w domu organiczna warzywa, to zawsze mogę je włożyć pod kran i spłukać reszki środków owadobójczych. No a tutaj się już nie da? Niestety nie. One, musiałbym podać konkretną nazwę, na przykład randab, który najczęściej jest wymagany do upraw GMO. Ma tą wadę, że działa na zasadzie zwilkania w roślinę, transportuje, transportowany jest do korzenia i tam w korzeniu powoduje zatrzymanie wody. Także korzeń nie jest w stanie dalej transportować wody do części zielonych i roślina zamiera. Aha i dlatego potrzeba dwa razy więcej wody niż normalnie, tak? Nie, nie, nie. To jest cecha działania środka. Randa poniższa. Wszystko, zabija wszystko. Ogólnie jest to herbicyd, który ma za zadanie zabić roślinę. I nie mi chodziło o to, że jak stosuje się ten herbicyd, no to wtedy trzeba te zboża dwa razy bardziej nawozić wodą, żeby miały takie same plony. I o to mi chodziło. Tak? O to chodzi? No tego nie wiem. Tu akurat raczej nie. Bo te, te rośliny po prostu wymagają więcej wody przy samym wzroście. One są słabsze. Nie są w stanie tak sobie dobrze radzić przy kiełkowaniu. Dokładnie nie znam szczegółów, dlaczego wymaga więcej. Może mają krótsze korzenie. Trudno powiedzieć. Myślę, że to wynika, znaczy na pewno to wynika ze zmian genetycznych, jakie nie wprowadzono, ale co się technicznie potem dzieje, żeby ta, że ta roślina potrzebuje więcej wody, to tego nie wiem. Jak te organizmy genetycznie modyfikowane wpływają na ekosystem, na zachowanie innych roślin i zwierząt? Wpływają kilkoma sposobami. Pierwszy i moim zdaniem najważniejszy, który już doświadczyliśmy, to jest w postaci klęski ekologicznej w Argentynie. Na czym ta klęska polegała? Polegała na tym, że silne opryski, ponieważ te rośliny były w stanie przetrwać znacznie większe natężenia owadobójczych i kwaskę środków, mhm. powodowały duże stężenia tych środków w środowisku. Nasze środowisko przez system życia ma tą cechę, że stara się adaptować do nowych warunków, no i to zrobił. Przez ileś lat tak duże stężenia wyprodukowały nowe rodzaje szkodników i nowe rodzaje chwastów, znacznie odporniejszych niż było wcześniej. Czy u tych owadów i ich pastów zaobserwowano jakieś mutacje genetyczne, czy to jakaś taka dodatkowa odporność gatunkowa się wytworzyła? Dodatkowa odporność gatunkowa jest to naturalny proces. Wiele szkodników mhm. takich prostych jak gąsienice potrafią do słabych, stosunkowo słabych truci adaptować się w ciągu jednego pokolenia. Mhm. Jest to po prostu ich cecha, bo to jest rodzaj walki. Tak? Roślina wytwarza różnego rodzaju związki, żeby się bronić, a szkodnik stara się na niej odpornić, jest to w ich kompetencjach, że tak powiem. No, słyszałem, że pszczoły podobno wymierają z powodu pyłków yy, genetycznie ja modyfikowanych roślin. To zostało już w tej chwili dosyć dobrze udokumentowane. No to u, Też... nich, no to u nich ta odporność się nie, nie wypasowuje? Jak to, to są znacznie bardziej skomplikowane organizmy. Im bardziej skomplikowany organizm, tym dłuższy okres dostosowywania się do nowych do środowiska, do, do trucizn. Wróćmy do tego zgnileca. Na czym ten zgnilec polega? Ta choroba, ta plaga? Yy, na samochodce od nie jestem, więc niestety tutaj niepełna czym zgnilec polega. Ja to wyjaśnię, mój znajomy przelaż akurat mi to wyjaśnił. No, jeśli mnie pani myli, chodzi o to, że w okresie wychowania potomstwa na etapie lat i poszwarek które znajdują się w plastrach w ulu, odżywiają one się pokarmem skorzym genetycznie, zamierają i zamiast prawidłowo rozwijać się zaczynają gnić. Podczas gnicia wytwarzają się bakterie, które zarażają w inne pszczoły, no i dochodzi do wymarcia całego ula. Mhm. Tak, mniej stanie... więcej wygląda. Znaczy, bo jaki jest związek z roślinami go... modyfikowanymi genetycznie? Mianowicie te rośliny, jak wiadomo, okryskuje się więcej spowodowało to większe stężenia w środowisku yy, tych substancji, a te z kolei mocno obniżają odporność pszczół. Mhm. W konsekwencji te pszczoły zaczynają chorować. No, w tym przypadku akurat nasz Gmidek, Czyli nie wykazano, jak do tej pory, przynajmniej nie powiedziano tego, że yy, bezpośrednio yy, problemem jest nektar, który się zbiera z roślin modyfikowanych genetycznie, bo on jest oczywiście też z nią i, i, i, ta zawarta informacja w tym nekarze mhm. nie jest naturalna, bo tak. zawiera geny sztuczne. Natomiast wykryto, że aż 17 związków chemicznych z tych oprysków przedostaje się do miodu. Stosuje się około 50 z tego co wiem, różnego rodzaju związków chemicznych, które mają za zadanie chronić nasze rośliny, nasze plony. I aż 17 z nich przedostaje się do miodu. Na no co z alergiami? Bo słyszałem, że podobno właśnie żywność genetycznie modyfikowana może mieć związek z alergiami. i Innymi chorobami układu odpornościowego. Tak. W momencie, kiedy, w okresie, kiedy były badane i wprowadzane rośliny modyfikowane genetycznie w Anglii, zanim zostało wydane zezwolenie na uprawę tych roślin, poproszono jedno z największych laboratoriów w tym kraju o przeprowadzenie analiz. Czy dłuższych badań użyto do tego celu szczurów, czy to wpłynie jakoś na organizmy <śmiech> podobne do naszego? Okazało się, że karmienie taką żywnością powoduje postawienie w stan gotowości układu odpornościowego. Tutaj moje własne takie przemyślenia. Prawdopodobnie w, <śmiech> w tym kodzie genetycznym DNA istnieje rodzaj, Takiego kontroli CRC. I w momencie, hmm. kiedy szczur, czy tam układ odpornościowy rozpoznał, że to nie jest DNA, które zna, jest obce, tak? nie należy to do kategorii żywność, to zaczęło być czujne to jego system odpornościowy, ponieważ był czujny permanentnie, bo, bo permanentnie był pobudzany, doprowadziło to do różnych schorzeń układu pokarmowego. Czy także raka? także raka. Mhm. Czy geny genetycznie modyfikowane wraz z żywnością przydostają się do ludzkiego organizmu i mieszają z naszymi genami? Słyszałem taką plotkę. Tak. DNA, to jest znowu kwestia sporna w, w sensie udokumentowania, czy też oficjalnych wersji. Wiadomo, że żywność wpływa na nasze DNA i potrafi się niejako łączyć z DNA osoba, która wie to, tą żywność, natomiast mm -hmm. oficjalnie nigdy nie zostało to potwierdzone, no tu moim zdaniem grę y, odgrywają największą rolę, odgrywają pieniądze. Mm -hmm. kiedy, to mogą, to... kiedy mogą takie masowo skutki e, przenikania genów do polskiego DNA wyjść? Czy to jeszcze w tym w pokoleniu, czy w następnym? Tak, może w dłuższej perspektywie. Moim zdaniem już to widać. Co więcej, mamy nawet polityczne efekty tego, tych skutków. Niemcy... Jakie to są skutki? W tym roku Niemcy i y, bodajże Francja y, nałożyły moratorium na uprawę kukurydzy modyfikowanej genetycznie, ponieważ już ich bydło przestało się rozmnażać. Padła znacznie płodność tych zwierząt, ponieważ ta żywność powoduje m.in. bezpłodność, czyli no to jest bardzo poważna konsekwencja. W jakich krajach w ogóle Unii Europejskiej już zastosowano zakaz stosowania upraw genetycznie, genetycznie modyfikowanych lub na niektóre z organizmów genetycznie modyfikowanych. Jesteś o tym? Na początku Szwajcaria faktycznie podeszła do tego typu tam zdaje nawet referendum w tej sprawie było, tak? Tak. Było referendum i zdecydowali się wstrzymać z decyzją, czyli zabronić na okres w pięciu lat. Yy, uprawiać to organizmę. A jak teraz to wygląda? Bo pięć lat już tutaj się upłynęło. Z tego co czytałem. Moratorium przedłużono na trzy lata. A Jak to wygląda w Niemczech? Tam z tego co słyszałem był tam teraz jakiś proces w wyniku którego podtrzymano zakaz uprawy kukurydzy Monsanto MON 810, tak? Tak. I ponieważ był problem z, z płodnością zwierząt i firma Monsanto w procesie sama przyznała się, że nie ma wystarczającej liczby badań dotyczących szkodliwości i, Czyli wprowadzają na produkt, na, na rynek produkt, którego y, skutków nie znają, tak? Wprowadzenia. Tak. Aha. Co na to sędzia? Sędzia stwierdził, że skoro nie ma y, wystarczająco dużo dowodów potwierdzających to, że jest to bezpieczne rozwiązanie, podtrzymał y, moratorium. Mocna mhm. to przegrała ten proces na dzień dzisiejszy. Tak to wygląda w Polsce? Czy polscy rolnicy uprawiają organizację? To ja troszeczkę gorzej, ponieważ nie mamy uregulowanych spraw prawnych roślinami modyfikowanymi genetycznie. To znaczy co? Ja I słyszałem, to... że przecież politycy byli przeciwni GMO. Przeciwni byli, ale w tym momencie nie mamy żadnych ustaw chroniących nas przed tymi uprawami. Co więcej, nie ma również obowiązku rejestrowania tych upraw, czyli tak naprawdę nie wiemy kto i gdzie je uprawia. Czyli nie ma przepisów wykonawczych, tak? Nie. Dotyczących co z tymi planami zrobić. No, ale jak tutaj wygląda w takim razie prawo karne dotyczące rolników, którzy uprawiają genetycznie modyfikowane organizmy, których teoretycznie nie wolno w Polsce produkować, a sprowadzają sobie je, pomijając przepisy z zagranicy no i sieją, a nie ma przepisów wykonawczych, które mogłyby ich ukarać a są za to e, kary za to, gdyby ktoś zniszczył takie uprawy co? To? Trzeba byłoby jakieś tutaj no, regulacje prawne wprowadzić? Przede wszystkim powinna być rejestrowana taka, że, m, takie m, zbiory, znaczy takie uprawy, żeby potem móc określić, w których produktach w sklepie użyte zostały te i które zwierzęta jadły tą żywność. Mhm. przyznam się, że jak kupujemy jedzenie w hipermarketach czy w innych Sklepach, to, to praktycznie nie ma nigdzie napisane, że te produkty zawierają organizmy genetycznie modyfikowane. Ja tutaj może powiem tak na marginesie, że praktycznie wszystkie czekolady, jakie są na naszym rynku, zawierają w sobie lecytynę sojową, a 90%, 95% soi dostępnej na rynku to jest soja genetycznie modyfikowana. Czyli de facto kupując słodycze, kupujemy żywność genetycznie modyfikowaną. Co ty myślisz? No niestety, niestety tak. Kolejnym takim dowodem, że w Polsce jest coraz więcej tych upraw, jest również problem z ginięciem pszczół. Nie jestem jest... tak wielki jak na świecie, na świecie, ale zauważyliśmy, możemy znaleźć pewne korelacje. To znaczy... No ale o pszczółach już akurat korelacje... mówiliśmy, a ja może przejdę tutaj do, do teraz do mediów polskich. Czy media polskie rzetelnie informują o zagrożeniach dotyczących genetycznie modyfikowanych organizmów, czy może wspierają międzynarodowych monopolistów w tej dziedzinie? Moim zdaniem media o tym problemie po prostu nie mówią. Nie jest, nie jest to temat, o którym się w ogóle rozmawia. Tu jest bardziej cisza medialna niż czy też chwalenie, czy, czy dyskredytacja tych mhm. roślin. Co w takim razie politycy zamierzają zrobić? Czy deklarowali może chęć wprowadzenia jakichś zmian, czy może unikają dyskusji i chowają uszy pod poduszkę? Żeby nie usłyszeć tego... Bodajże pół roku temu było głosowanie w Unii na temat tego, jaki procent zboża może zawierać dodatki, czy też... No, to znaczy... Niestety nasz, nasi przedstawiciele głosowali za wyższymi e, granicami, czyli z naszego punktu widzenia za bardziej zanieczyszczoną żywnością. To znaczy, że chcieli, aby polskie zboża były bardziej zanieczyszczone e, organizmami genetycznie modyfikowanymi, tak? Odmianami. Nie chcieli, ale pozwolili na to, czyli byli za, za mniej restrykcyjnymi ograniczeniami. No to źle oni świadczą w tym razie. Krótce wybory. Mam nadzieję, że e, nie trafią ponownie do Europarlamentu. Co sądzisz, Kamilu, o e, przedstawianiu naukowego punktu widzenia inżynierii genetycznej e, środka masowego przekazu? Jest spora różnica między tym, co wie nauka, a tym, a tym, w jaki sposób jest to przedstawiane w mediach. Media wiele rzeczy upraszczają i często wynikają z tego no, poważne nieporozumienia. No i nieścisłości. Tak. z tego czasu, jak DNA człowieka zostało w pewnych fragmentach rozpoznane co do funkcji, to wtedy pojawiła się informacja, że zdekodowano ludzkie DNA. No pamiętam taki komunikat. To nie jest prawda. To jaka jest w takim to razie prawda? Naukowcy tak tego nie określają, ponieważ w samym procesie tym po pierwsze zwrócono analizy tak zwane DNA śmieciowe, czyli około 90-95%. Co to jest DNA śmieciowe? DNA śmieciowe to jest DNA, które uznano, że nie ma bezpośredniego wpływu na to, jak wyglądamy, się zachowujemy itd. tak dalej. Nie stwierdzono bezpośrednich zmian w organizmie, w momencie kiedy zmodyfikujemy te, DNA, te fragmenty DNA śmieciowego. Wiadomo, że przyroda nie, raczej nie zachowuje niczego, co nie jest potrzebne. bo już prawdopodobnie, się hmm. chłopie to ma, tylko że my ich nie znamy. No i teraz te geny, no, może te, te geny jakoś aktywować, tak? I może, może nagle się coś dziać. Trudno powiedzieć. W każdym razie już widzimy dosyć dużo, duży brak poinformowania ludzi o tym, że już badania były powierzchowne. Powierzchowne. Na tyle głębokie, na ile potrafimy. Ale nie można tego nazwać, że rozkodowaliśmy DNA. ponieważ My znaleźliśmy tylko kilka procent, za co jest odpowiedzialny. A nad tym DNA wiadomo jeszcze, że pływają bardziej skomplikowane mechanizmy, które powodują przełączanie, tak powiem, zbitów DNA. I to jest w ogóle bardzo trudny problem, którego do dnia dzisiejszego nie rozwiązano. My wiemy, że są geny i na przykład jakiś fragment odpowiada za kolor włosów. Tak, dlaczego kolor włosów złącza się na przykład w wieku białego na czarny w wieku 12 lat? Nie wiemy, czyli jest nad tym mechanizm. No faktycznie, w mojej rodzinie były takie przypadki właśnie, że e, mieli blond włosy do powiedzmy tam e, nawet 15 roku życia, a potem nagle się ta osoba z blondyna stała szatynem. Tak, czyli mimo, że to DNA jest niby znane, to jest jeszcze nad tym ileś mechanizmów, które nie wynikają bezpośrednio z DNA. Też naukowcy nad tym pracują, ale nie można powiedzieć, że jest to problem rozpoznany. A modyfikacja genetyczna tym samym powoduje, że my pracujemy nad zmianą czegoś, czego nie rozumiemy. Nie rozumiemy do końca. Czyli bawią się niejako w Boga, jak to się mówi, tak? Tak. I bawimy się z rzeczami, których nie rozumiemy, a to tak jak małe dziecko, któremu dać zapałki, żeby się pobawiło. Dokładnie. Nawet jest z tego pożar. Mhm. Dokładnie. I to jest ta poważna różnica między tym, co wie nauka i z problemami się boryka, a w tym, jak jest to napisane, podawane w mediach. No to jest tak samo jak z tymi pszczołami, o których e, mówiliśmy, które e, wymierają nas gnilet. No i jak dalej pójdzie, na no to rolnicy będą musieli no, sami chodzić po polach i, i zapylać. nie? Tak, co więcej, już to się dzieje. Na szczęście zboża są wiatropylne, ale część owoców w niektórych krajach zapyla się pędzelkami. I to można robić oczywiście przy małych niedoborach pszczół, bo jeżeli będzie ich więcej, to ludzie nie są fizycznie w stanie wykonać tak wielkiej pracy. Czyli tak? w wyniku... Trochę, ale, ale... Czyli generalnie może nam grozić klęska głodu, tak? Zasiejemy uprawy, posadzimy owoce i się okaże, że one nie dadzą nam plonu. Oczywiście. Nie, nie mamy gwarancji, że nic się nie popsuje. Mhm. No, nie mamy takiej gwarancji. Ryzykujemy. Bawiąc się tego typu rzeczami, ryzykujemy. Kiedyś w, w, w Kanadzie stwierdzono, że niepotrzebnie palą się lasy zbyt często no i postanowiono je gasić. W zarodku każdy pożar, jaki wybuch. Ponieważ nie mm znano -hmm. mechanizmu, jak ta przyroda tam funkcjonuje, był on był bardzo prosty i teraz już oczywisty dla wszystkich. Jaki był skutek? W, strach, w takiej ingerencji okazało się, że wybuch pożar, który nie był do, już do strumienia, i stali się w olbrzymi obszar. Nie tak jak zawsze niewielki, tak? mm -hmm. każdego roku gdzieś tam niewielki, tylko nagle spłonęło bardzo dużo. no To jest tak samo jak z płonącymi lasami w, w Australii, że tam burz płonie, prawda? się okazuje, że to jest na też jest tam przez e, przyrodę e, zaprojektowane, że jak się zbierze odpowiednią ilość tam tych oparów z eukaliptusa, -E -E no to potem to wybucha, nie? Tak. Teraz wyobraź sobie, że ogromne ilości będą gaszone, się tego, tego gazu, e, tych oparów e, zbierze jeszcze więcej, no to potem będzie jeszcze większe zagrożenie niż jest e, fizycznie, nie? Dokładnie. Są to bardzo proste mechanizmy, a mimo wszystko popełniamy w nich błędy. A co dopiero zabieramy się za tak skomplikowane systemy jak DNA. A jak sądzisz, dlaczego naukowcy, mimo y, wiedzy o tym, że już wielokrotnie popełniali błędy, dalej je popełniają? Dlaczego nie zachowują równowagi, jakiejś rozwagi, czy coś? Myślę, że są różni naukowcy i jedni zachowują, inni nie. Problem polega na tym, że część badań, które y, wychodzą z laboratoriów, czy też y, są wynikiem badań, potem trafiają w ręce ludzi, którym zależy raczej na pieniądzach, mm -hmm. czyli są sponsorowane, tak? Tak, są sponsorowane lub po prostu wykorzystywane nieodpowiedzialnie. Czyli jeżeli te badania są sponsorowane, czy może dochodzić do fałszowania tych wyników badań? Oczywiście. No. słyszałem, o, Czytałem kiedyś w Nexusie, to jest taka gazeta, która w Polsce wychodzi, jest, jest to polska wersja gazety australijskiej i tam kiedyś właśnie opisywano przypadek jakiegoś naukowca czy lektora, który właśnie oskarżał e, któryś z koncernów e, o fałszowanie badań e, związanych ze szczurami. Tam podmieniono szczury martwe na zdrowe, żeby dowieść potem statystyce, że ta żywność, te leki, które tam testowali, były e, no nieszkodliwe. Nie? Czasach... Tak, takie rzeczy się zdarzają i również e, były przedmiotem procesów e, związanych z żywnością modyfikowaną genetycznie. N niestety, no. ale Naszymi narzędziami, że taką oceny przydatności, czy też nie przydatności, jest statystyka. A statystyka, żeby była sensowna, musi być odpowiednio przeprowadzona. Przykład związany z hormonami dla krów, gdzie jeżeli podaje się taki hormon krową, które już są na przykład w ciąży, no to wpada jaka jest bezpłodność wynikająca z podawania tego hormonu, prawda? No, oczywiście. nie wcześniej nie poda ile z tych prób już było w ciąży. To są standardowe manipulacje, że tak powiem, statystykami. Mamy to na co dzień w naszym otoczeniu, również w polityce. Podaje się średnią płacę, a nie medianę. Gdy wiadomo, że średnia płaca niewiele mówi, bo jeden człowiek zarabiający bardzo dużo podciąga setki osób, które zarabiają bardzo, bardzo mało. Mhm. Ja rozumiem. I statystyka podana bez wszystkich warunków, jakich została pod, przeprowadzona, jest bezwartościowa. Ta liczba jest bezwartościowa. Dopiero nabiera sensu w, w momencie, kiedy jest podana pełna informacja. Jak to zostało zrobione, w jakich warunkach. Wszystko i jak był sponsorowany przez jakąś firmę na prowiec. Zajmiemy się może na koniec przyszłością genetycznie modyfikowanych organizmów. Słyszałem pogląd, że przyroda jest w stanie się samodzielnie obronić przed modyfikacjami genetycznymi, mianowicie, że w miarę upływu już tam pokoleń te geny będą modyfikowane, wyłączone i zostanie przywrócona równowaga ekologiczna. Co o tym myślisz? Tak. Zauważ... Może najpierw powiem o tym, że system zarządzania genami na razie nie jest znany w pełni i co chwilę on, naukowcy odkrywają nowe mechanizmy, które regulują to, jak te DNA ma wyglądać. Zauważono również, że DNA czyli tak jak to się odbywa w przypadku produkcji na przykład Boża, modyfikowanego genetycznie jest rekonstruowana rekonstruowane po ilu pokoleniach na przykład mm -hmm. muszę to odczuwać, bodajże było to pięć pokoleń. No i było też przy gołębiach z tego co zdążyłem wyczytać wyhodowano kiedyś gołębia o różowym kolorze piór, prawda? No i się okazało, że kiedy ten gołąb trafił do środowiska naturalnego, to po dwóch pokoleniach stał się znowu szary. No to, czyli nawet jeszcze szybciej. Tak, i to mniej więcej tak to wyglądało. Podobno w Norwegii tworzony jest spichlerz, w którym przechowane są ziarna, które nie zostały poddane jeszcze genetycznym modyfikacjom. Słyszeli coś o tym? Tak. To jest dosyć duży projekt i dużo kosztuje. Budowali wielki, buduje się wielki spichlerz w skale, gdzie będzie stabilna temperatura. Tam sprowadzi się zboża z 114 krajów, w tej chwili dokładnie, nie pamiętam, czyli bardzo dużo zbóż. Będą one tam mogły przetrwać 200 lat, są to... A co z żywotnością zbóż? Bo ja słyszałem, że zboże, żeby mogło wzrosnąć, no to one nie może być przechowywane przez tam ileś tam lat, prawda? A tu mówisz tak, o 200 latach. To są specjalne warunki, odpowiednie odpowiednia wilgotność i przede wszystkim temperatura. Ona jest bliska zeru chyba 3 czy 4 stopnie, to jest stabilna przede wszystkim. Ze względu na to, że jest to głęboko w szale. Niezależnie, zagwarantowano tą technologię, że niezależnie od e, temperatury narzewnią, czyli ewentualnych zmian klimatycznych, tamte zboża powinny przytłać, przetrwać jeszcze lat. Czyli jeżeli przyroda nie byłaby w stanie powrócić do e, równowagi, no to można ewentualnie tutaj liczyć na te... E, na ten spichlerz, tak? No, przyroda pewnie powróci, ale w momencie, kiedy nam będzie szybko potrzeba czegoś, co popsuliśmy, no to tak, to on będzie ratunkiem. A nie boisz się, że jeżeli te zboża zostaną zasiane, to pyłki krążące w przyrodzie znów je skażą? Te ziarno stanie się mniej wartościowe. Tak, no w tej chwili zabezpiecza się uprawy mniej modyfikowane genetycznie normami mówiącymi o odległościach między uprawami, uprawami genetycznie modyfikowanymi od, od tych normalnych. No bo tutaj nie wiem czy słyszałeś, nie wiem czy słyszałeś, że w Meksyku od zdaje się, tam 10 lat panuje zakaz uprawy kukurydzy genetycznie modyfikowanej i mimo to po tych 10 latach naukowcy stwierdzili, że to znaczy od 10 lat cały czas uprawiają tą kukurydzę organiczną, mimo tych 10 lat cały czas odnotowuje się w nowych plonach skażenie genetyczne. Także tutaj też będzie ciężko i to na pewno nie potrwa na pokolenie. Jak można byłoby przyspieszyć proces usuwania genetycznie modyfikowanych organizmów z przyrody? Masz jakiś pomysł? No to, to jest niestety trudne pytanie. Nie wiem, może spalić, wykosić, nie wiem. To by było co najmniej trudne, bo wtedy musielibyśmy troszeczkę głodować. Znaczy wiesz, zaorać pole w jeden, week, w jeden sezon, prawda? Wszystko zniszczyć na jesień i wiosną zasiać nowe. Może to dałoby jakiś skutek? Może tak, ale trzeba by to zrobić na bardzo dużym obszarze jednocześnie. I najlepiej jakby przez rok nic tam nie wyrosło, ponieważ jeżeli będzie tylko zaoranie i nawet opryski, to prawdopodobnie część ziaren gdzieś się przechowa, nawet na łąkach w pobliżu. Takie stuprocentowe, jak można zauważyć że czasami rosną nawet w miastach, na chodnikach tak? No, jeszcze pozostaje problem, że pyłki wiele lat unoszą się w powietrzu i krążą po całym świecie. Dokładnie. No, w sumie to wszystko właściwie ze wszystkim się wiąże. Wspomniałeś, tak? tylko dodał, że to aż tak wielkim problemem nie jest, bo to nie chodzi o to, by tak gwarantować stuprocentową, ponieważ mały procent modyfikowanych, czy też zmutowanych roślin nie stanowi ani dla nas, ani dla środowiska problemu, jeżeli ten mały procent on będzie się zmniejsza, tak? czyli nie ma mm -hmm. m, takiego zjawiska rozprzestrzeniania się. Słyszałeś o, gen o genie terminatora? Są podobno właśnie... I ...osiągnięcie technologii genetycznych, po wcześniej... Może to byłoby rozwiązaniem, że wprowadzają terminatora do organizmów genetycznie modyfikowanych, no i po iluś tam uprawach przestaje to mieć właściwości rozrodcze, prawda? Tak, ale z tego sobie nie stosujesz tej technologii do każdej, do każdej, każdego produktu, czy też rośliny zmodyfikowanej genetyki. No i nie wiadomo, że jakby ten, ter ten terminator działał na ludzki organizm, jeżeli te geny się mieszają, potem nie. Mogą doprowadzić to do bezpłodności także u ludzi. Znaczy, to, że są problemy z płodnością wynikające ze spożywania takiej, <grym> yy, takiej żywności, to już wiadomo w tej chwili, tak? I z tego wynikają na przykład zakazy, czy też moratoria w, w Europie, bo po prostu Zwierzęta hodowlane zaczynają mieć problem z płodnością. Mimo, że nie ma dowodów naukowych w postaci statystyk i przeprowadzonych badań, to. to Czy już to zauważają na. Tak, zauważają i w ramach no, rozsądku i takiego, no, nie należałoby tego zakręcać, to po prostu rozsądne zabezpieczanie się przed ewentualnymi szkodami, wolą stosować coś, coś, stuprocentowo czyli żywność mhm. e... organiczna. organiczna, znana od zawsze, prawda? Mhm. jest to bezpieczne. Mhm. No, czyli perspektywa przyszłości nie jest taka różowa, jakby się mogło wydawać. Koncerny typu Monsanto nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za e... uprawy, jeżeli powołają jakieś dodatkowe skutki. No chyba, że jest jakaś, jakiś projekt ustawy, o którym ja nie wiem który zmierzałby do pociągania ich do odpowiedzialności na przykład za bezpłodność? Słyszać tak. o tym projekcie? Żeby była taka możliwość, to najpierw trzeba by taką bezpłodność udowodnić. Mm -hmm. tak, czyli jakieś, ponieważ sądy działają w oparciu o ekspertyzy naukowców, tak mamy zbudowany nasz system. I póki takiej ekspertyzy nie będzie organizacji o, o statusie międzynarodowym, no to niestety przypuszczam, że, że trudno będzie. Tym bardziej, że też nie ma zajęć na to przepisów wykonawczych, które mówiłyby, co należy robić w takiej sytuacji i w jaki sposób można by i skarżyć za taką działalność. No to na zakończenie może podsumujmy naszą dzisiejszą, dzisiejszą rozmowę. Jak byś to zrobił? Kamil. A więc tak. <śmiech> mhm. Jako ludzie jesteśmy ciekawi. lubimy wiele rzeczy próbować. No to, to jest nasza cecha, ale na razie z doświadczenia czy, czy, czy historycznego wynika, że większość e, naszych prób modyfikacji środowiska skończyło się dosyć biednie. E, no Praktycznie żadna, żadna ingerencja człowieka w przyrodę nie przyniosła niczego dobrego. Może podam taki Tak, wyjała się chleba, mamy naszą żywność coraz mniej bogatą w składniki mineralne i odżywcze i coraz więcej tej chemii tak. A teraz ekspertywa GMO. No i nie wiem czy słyszałeś też o nanotechnologiach. Tak, słyszałem o nanotechnologiach. No, chcemy już zmieniać, chcemy zmieniać nasze naszą żywność nie tylko na poziomie genetycznym, ale także na poziomie e... atomowym. No ale to jest już temat na inne nasze spotkanie. Jeszcze mniej o nim wiadomo oficjalnie na razie. Na razie właściwie nie ma żadnych regulacji dotyczących nanotechnologii. Mogą wprowadzać ją na rynek i nawet nie muszą tego oznakowywać. Dziękuję Ci za rozmowę. Równie dziękuję. Gościem programu Rozmowy w Deszczu był Kamil Konarczak. Realizacja, prowadzenie i montaż. Morycy Hawranek, Deklaracja Wolna Media.